Minęła 23. Łukasz Pastor, dobry wieczór. Nawet kilkadziesiąt tysięcy osób poszkodowanych w aferze Zonda Krypto. Do katowickiej prokuratury zgłaszają się kolejne osoby pokrzywdzone, niebawem ruszy strona, która ułatwi zgłaszanie takich przypadków. Jest śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To skutek zawiadomienia złożonego przez sędziów TK i ministra sprawiedliwości. Powiemy też o wybitnym polskim skoczku narciarskim, który dziś zakończył karierę. Z tej okazji Kamil Stoch otrzymał wyjątkową rzeźbę. Zapraszam na szczegóły. Sumę wydarzeń nawet kilkadziesiąt tysięcy osób może być pokrzywdzonych w aferze Zonda Krypto, tak szacują śledczy. W postępowaniu prowadzonym przez katowicką prokuraturę regionalną liczba zgłoszeń w tej sprawie rośnie lawinowo. Uruchomiona zostanie specjalna strona internetowa dla poszkodowanych. Mają się na niej znaleźć informacje pomocne w składaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w tej sprawie. Więcej w relacji Sylwii Białek.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 Jest potrzebna ustawa, która reguluje te kwestie i uchroni przed podobnymi sytuacjami w przyszłości, powiedział dr Paweł Ramiączek, politolog z WSB Merito. Że wszystko tak czy inaczej w rękach pana prezydenta. Pan prezydent już pokazał, że niestety nie jest zainteresowany tą wersją ustawy, którą zaproponował rząd, natomiast wiemy, że rząd pracuje nad kolejną wersją. Natomiast zmieniły się okoliczności całkowicie. Teraz mamy sytuację, w której rzeczywiście osoby, które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 Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie dotyczącej niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Poinformowała o tym rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Zbadana ma zostać między innymi kwestia ułatwienia prezydentowi, tu cytat, niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania. Sytuację śledzi Dagmara Kędzior. To śledztwo jest konsekwencją dwóch zdarzeń. Pierwsze to postępowanie sprawdzające przeprowadzone na polecenie prokuratora generalnego –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 Wspólne oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego nie zakończyło wewnętrznych tarć w Prawie i Sprawiedliwości. Tobiasz Bocheński i Jacek Sasin zasugerowali, że działalność Stowarzyszenia Byłego Premiera zostaje zawieszona. Ich wpisy spotkały się z mocną reakcją stronników Morawieckiego. Oliwy do ognia dolała publikacja Wirtualnej Polski. Wynika z niej, że Ryszard Terlecki miał na zamkniętym spotkaniu zasugerować Jarosławowi Kaczyńskiemu rezygnację ze stanowiska prezesa. Ostatnie wydarzenia w PiSie świadczą o słabnącej pozycji przywódcy tej partii. Tak uważa senator koalicji obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.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 Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości zapewnia, partii nie grozi rozłam, bo niezależnie od różnic przyświeca nam wspólny cel. Jakieś dyskusje między poszczególnymi politykami w każdym ugrupowaniu się zdarzają. Wszyscy wiemy jedno. Dziś naszym szefem jest Jarosław Kaczyński, dziś naszym kandydatem jest na premiera jest przemysł I wszyscy, zarówno Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Bartosz Kownacki, wszyscy będą wspierali przemysł awczarnka tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało swojego premiera za półtora roku, że Polska wygrała. To byli politycy, teraz czas na ekspercki punkt widzenia. Prawo i Sprawiedliwość jest w sytuacji przesilenia. Tak sytuację w PiSie komentuje Renata Mieńkowska-Norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem politolożki świadczy o tym ujawnienie wewnętrznych konfliktów w partii i negocjacje prezesa Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim zakończone włączeniem jego Stowarzyszenia Rozwój Plus w struktury PiSu. Mateusz Morawiecki chciał tę swoją obecność jednak zaznaczyć i podkreślić, że on jednak ma ambicje większe i szukał możliwości, żeby jakoś to pokazać i żeby to też wypłynęło na światło dzienne, po to, żeby Jarosław Kaczyński został postawiony w niezręcznej sytuacji i żeby Mateusz Morawiecki sprawdził w ten sposób, przetestował sposób zachowania się Jarosława Kaczyńskiego i to się rzeczywiście stało. Przypomnijmy, podczas poniedziałkowego spotkania ustalono, że członkowie stowarzyszenia wejdą do Rady Eksperckiej w ramach PiSu. Inicjatywa Mateusza Morawieckiego nie będzie tworzyć struktur lokalnych ani nie będzie powoływać pełnomocników. Prezydium Komitetu Politycznego ma zdecydować, kto dołączy do Rady Eksperckiej. Wciąż bez przełomu w proteście szpitali powiatowych trwa trzeci dzień Czarnego Tygodnia. To sprzeciw wobec pogarszającej się sytuacji finansowej w ochronie zdrowia. O sytuacji Martyna Szymczakowska.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 Obecność Polski w G20 to symbol sukcesu naszej transformacji, powiedział podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach szef resortu finansów Andrzej Domański. W ubiegłym tygodniu w Waszyngtonie minister reprezentował nasz kraj podczas spotkania szefów resortów finansów i prezesów banków centralnych G20. Jak mówił, zaproszenie do tego grona świadczy o naszej obecnej pozycji międzynarodowej. To jest pewnego rodzaju symbol sukcesu, który stał się udziałem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 Minister Domański podkreśla też, że polski sukces budzi na świecie podziw. Nasz kraj wnosi do G20 nie tylko doświadczenie udanej transformacji, lecz także ważną środkowoeuropejską perspektywę. Jednak, jak mówił szef resortu finansów, nasza pozycja zależy także od tego, jak radzimy sobie z obecnymi wyzwaniami.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 G20 to organizacja zrzeszająca 20 największych gospodarek świata. Polska weźmie również udział w tegorocznym szczycie organizacji na Florydzie, który zaplanowano na grudzień. Polski potencjał gospodarczy to jeden z głównych tematów 18. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Patronem tego wydarzenia jest Polskie Radio. Benzyna nieco droższa, diesel będzie tańszy. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na jutro. Limit dla benzyny 95 wyniesie 5,97 zł groszy za litr, dla 98 6 ,56 zł 56 groszy. W przypadku oleju napędowego cena maksymalna spadnie do 6,71 zł groszy. Polski rząd z uwagą śledzi doniesienia z Bliskiego Wschodu, zapewnił w rozmowie z Polskim Radiem wiceszef mon Stanisław Wziątek. Minister podkreślił, że skutki przedłużającego się konfliktu nikomu nie służą, zwłaszcza zwykłym obywatelom, bo ponoszą oni koszty wojny na przykład poprzez wysokie ceny paliw.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 Przypomnijmy, maksymalne ceny to efekt działania pakietu ceny paliw niżej wdrożonego przez rząd przed Wielkanocą. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Podczas siedmiotygodniowej kampanii przeciwko Iranowi Stany Zjednoczone znacznie nadszarpnęły swoje zapasy amunicji.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 by stawić czoła przeciwnikowi takiego formatu jak Chiny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ukraina wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Tak, ukraiński prezydent skomentował uruchomienie ropociągu Przyjaźń. Rosyjska ropa przez Ukrainę popłynęła nim na Węgry i Słowację. To było warunkiem Węgier do odblokowania unijnego kredytu dla Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że pomoc dotrze nad Dniepr już niebawem. Dziś unijni ambasadorowie dali w Brukseli wstępną zgodę na unijną pożyczkę, ale też na 20 pakiet sankcji wobec Rosji. O szczegółach Paweł Buszko.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 na poziomach gmin czy powiatów poszczególnych miejsc. Wbrew temu, co, co słychać, są pewne grupy, które są dosyć głośne w tym zaprzeczaniu konieczności szczepienia się, natomiast Polacy generalnie się szczepią. Marek Waszczewski powiedział, że wiele problemów rozwiązałoby wprowadzenie elektronicznych kart szczepień. Są one już przygotowywane. Pacjenci mogliby wówczas na przykład otrzymywać powiadomienia o terminie kolejnego szczepienia.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 Uważam, że technicznie nic nie stoi na przeszkodzie do tego, żeby faktycznie można było takie przypomnienia generować. To już pewnie jest kwestia wyłącznie techniczna. Do niedzieli potrwa Europejski Tydzień Szczepień. Jest obchodzony po raz 20. pod hasłem Szczepienia chronią wszystkie pokolenia. Ma przypomnieć o znaczeniu szczepień dla zdrowia osób w każdym wieku. Suma Wydarzeń Magazyn Informacyjny Polskiego Radia 24 Zmiany klimatu powodują coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe. Dlatego w Dniu Ziemi eksperci podkreślają, konieczne są adaptacje do zmian klimatu. Jak mówi prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda, chodzi o przeciwdziałanie skutkom tych zjawisk.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 Zbieraliście śmieci, udało się trochę zbierać. Co znaleźliście? Piwo. No, też piwo. Papierki. Kapselki. Metal. Dlaczego zbieramy śmieci? Żeby było czysto. Bo trzeba dbać o ziemię, żeby była czysta. Żeby było przyjemnie na świecie. Kasper Czajka, firma Saniko. Zapisało się ponad 600 uczestników, więc mamy naprawdę bardzo sporą frekwencję. Z roku na rok to wydarzenie cieszy się coraz większą frekwencją, więc cieszymy się, że możemy takie imprezy organizować i edukować Wocławia na temat segregacji odpadów. Zuzanna Lipińska, wocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Mamy tak, zielony kosz, szkło, żółty, tworzywa sztuczne i metale, niebieski, papier, brązowy, odpady bio i czarny, odpady zmieszane. Dzień Ziemi został ustanowiony w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych, by zwrócić uwagę na problemy ekologiczne. Zgromadzenie ogólne ONZ ustanowiło 22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi w roku 2009. Teraz w magazynie powiemy o wyjątkowym prezencie dla naszego wybitnego sportowca. Kamil Stoch otrzymał od ministra sportu ważącą około 100 kg ręcznie robioną rzeźbę. To prezent na zakończenie kariery. Z tej okazji w Resorcie Sportu i Turystyki odbyło się spotkanie wybitnego skoczka narciarskiego z kierownictwem ministerstwa. Kamil Stoch nie krył zaskoczenia tym prezentem. Wielki artysta Kamil Stoch, wielkie prawa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 W wieczornej sumie wydarzeń to już wszystko, magazyn przygotowała dla państwa Paulina Olak. Kolejna porcja informacji punktualnie o północy. Łukasz Pastor, do usłyszenia. To była suma wydarzeń.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 expert.pl. Po reklamie mamy już 23:24. Wieczór w Polskim Radiu 24. Brak wypłat dla sportowców, finansowanie pko u przez państwo, czy to co dzieje się wokół zonda krypto jest wielkim kryzysem nie tylko finansowym, ale również wizerunkowym polskiego sportu? O tym na naszej antenie. Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w Chodzie, doradca ministra sportu i turystyki do spraw strategii sportu, mówił, a rozmawiał z nim Krzysztof Grzybowski.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 głęboką dyskusję o tym, e, jaki ma być ten PKOL w przyszłości, czego oczekujemy od PKOL-u, e, bo mam wrażenie, że dzisiaj to stało się prywatnym biurem marketingu prezesa i oczekiwania są e, niektórych takie, że ten prezes będzie załatwiał komuś jakieś pieniądze na dowolnych warunkach, a jak nie załatwi, to trudno, a może załatwi trochę, to się jakoś tym podzielimy. No to tak to nie może działać. E, PKOL nie jest e, biurem marketingu polskiego sportu, tylko jest zespół najważniejszych idei z reprezentantem, tam jest a, sąd arbitrażowy, tam jest komisja międzynarodowa, e, to musimy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 Z Robertem Korzeniowskim rozmawiał Krzysztof Grzybowski, a dzisiejszy wieczorny program w Polskim Radiu 24 przygotowali dla Państwa Paulina Olak, Rafał Roślik, Paweł Szymankiewicz i Paweł Chodyna, a przed mikrofonem był z Państwem Maciej Wolny. Bardzo dziękuję i zapraszam do pozostania z nami. Dobrej nocy.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 do swojej promotorki Jeanne Hersch, która miała kontakty z polską emigracją i przeglądała czekając na Jeanne Hersch w gabinecie obrazy oparte o ściany. W kiepskim świetle niektóre obrazy odwrócone do góry nogami. I w pewnym momencie wyszła żona Hersch.